Rozdział ósmy. Pan pocieszy Syjon. Odkupieni przez Pana powrócą i przybędą na Syjon. Porównaj z rozdziałem pięćdziesiątym pierwszym Izajasza oraz pięćdziesiątym drugim. Słuchajcie mnie, wy, którzy podążacie za prawością. Wejrzyjcie na skałę, z której was wyciosano i na źródło, z którego pochodzicie. Wejrzyjcie na Abrahama waszego ojca I na Sarę, która was zrodziła Gdyż Jego jednego powołałem I Jemu dałem błogosławieństwo Oto Pan pocieszy Syjon Ześle pociechę na wszystkie jego nieużytki Jego pustkowie stanie się niczym Eden A jego pustynia niczym ogród Pana Zapanują w nim radość i wesele pieśni dziękczynne i dźwięk muzyki Słuchaj mnie, mój ludu, skłoń ku mnie ucho, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie pouczenie i prawo moje uczynię światłem dla ludu. Bliska jest moja sprawiedliwość, zbawienie moje nastaje i moje ramię sądzić będzie ludzi. Wyczekiwać mnie będą wyspy zamorskie i będą one polegać na mym ramieniu. Podnieście oczy ku niebu i popatrzcie na dół, Ku ziemi. Oto niebo, jak dym się rozwieje, a ziemia zużyje się jak szata, i jej mieszkańcy wyginą podobnie. Lecz moje zbawienie będzie wieczne, i moja sprawiedliwość nie zostanie obalona. Słuchajcie mnie, wy, którzy znacie prawość, w których w sercu wypisałem moje prawo. Nie lękajcie się z niewagi ludzkiej, nie dajcie się zastraszyć obelgami ludzkimi bo robak stoczy ich jak odzież i mole zgryzą ich jak wełnę. Moja zaś sprawiedliwość przetrwa na wieki i zbawienie moje z pokolenia w pokolenie. Przebudź się, przebudź, przyoblecz się w moc o ramię Pana. Przebudź się jak za dni minionych. Czyś to nie Ty, Panie, porąbał Rachaba i rozpłatał potwora. Czyż to nie ty osuszył morze Wody wielkiej otchłani Czyniąc drogę z dna morskiego Aby przejść mogli ci Za których złożono okup Odkupieni przez Pana powrócą więc I przybędą na syjon Z radosnym śpiewaniem I będą oni mieli wieczną radość I świętość Dostąpią oni szczęścia i wesela Ustąpi smutek i płacz Ja i tylko ja jestem Twym pocieszycielem Kimże jesteś, że miałbyś drżeć przed człowiekiem śmiertelnym i przed synem człowieka, z którym się obejdą jak strawą? A zapominasz o Panu, swym stwórcy, który rozciągnął niebiosa i założył podwaliny ziemi? Ciągle, po całych dniach jesteś w obawie przed wściekłością ciemiężcy, jak gdyby on był gotów cię zniszczyć. Lecz gdzież jest wściekłość ciemiężcy? Jeniec wnet zostanie uwolniony. Nie umrze on w podziemnym lochu, ani nie zabraknie mu chleba. Lecz ja jestem Panem, Twoim Bogiem, który wzburza morze. Pan zastępów, to jest imię moje. Włożyłem moje słowa w Twe usta i w cieniu mej ręki Cię skryłem, bym mógł rozciągnąć niebo i założyć ziemię, a do syjonu powiedzieć Tyś moim ludem. Przebudź się, przebudź. Powstań, o Jeruzalem! Ty, która piłaś z ręki Pana Puchar Jego gniewu, Wypiłaś kielich odurzenia, Do dna Go wychyliłaś. Nie ma nikogo, Kto by ją prowadził. Ze wszystkich synów, których urodziła, Ze wszystkich synów, których wychowała, Nie ma żadnego, Co by ją trzymał za rękę. Ci dwaj synowie Przyszli do Ciebie, Którzy będą Cię żałować. Spustoszenie i ruina, głód, i miecz, przez kogo cię pocieszy. Twoi synowie, z wyjątkiem tych dwóch, leżą bez sił na rogach wszystkich ulic, jak antylopa w matni, obezwładnieni gniewem pana, gromem twojego Boga. Przeto posłuchaj tego, nieszczęsna i upojona, chociaż niewinnym. Tak? Mówi pan, twój pan i twój Bóg, obrońca swego ludu. Oto odbieram Ci z ręki Puchar odurzenia Już nigdy więcej Nie będziesz piła kielicha Mego gniewu Włożę go w rękę Twych oprawców Którzy mówili do Ciebie Nachyl się, abyśmy po Tobie przeszli I czyniłaś Jakby ziemię z Twego grzbietu Jakby gościniec Dla przechodzących Przebudź się Przebudź Przyodziej moc Twą Syjonie.